Rozpoczęliśmy Rok Święty. Rok Miłosierdzia. Czas łaski. Szczególny czas dla całego Kościoła. I kiedy papież otwierał drzwi święte, otwierało się jeszcze bardziej serce samego Boga. W serce na oścież otwarte, by każdy mógł przyjść i znaleźć ukojenie, uzdrowienie w tym sercu znaleźć miłosierdzie Boże. I papież powiedział nam, siostry i bracia, ogłaszając rok miłosierdzia, takie słowa. Postawcie w centrum konfesjonów. Postawcie w centrum sakrament pokuty i pojednania. I na ten temat dzisiaj Będziemy rozważać. Bo sakrament pokuty jest czasem łaski, pojednania dla wszystkich. I to jest przedmiot naszej wiary, bo mówimy, wierzę w grzechów, odpuszczenie. Jak powiedział Pan, komu odpuścicie grzechy, są odpuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. Więc w kredo wyznaję wierzę w grzechów, odpuszczenie. To jest przedmiot naszej wiary. I zapraszam Cię dzisiaj w taką podróż przez Ewangelię, byśmy przeszli z Jezusem przez trzy spotkania. Trzy spotkania z Jezusem z trzema kobietami. Jezus spotyka trzy kobiety, bo Jezus to jest przyjaciel kobiet, spotyka trzy kobiety w Ewangelii, które nie mają imienia. Nie wiemy, kim one są. Nie wiemy wiele o nich. Ale zostały zapisane w Ewangelii i są dla nas pięknym przykładem. Pierwsza kobieta. W Ewangelii według świętego Łukasza w siódmym rozdziale spotykamy tą kobietę, która była grzeszna. Słowo mówi, prowadziła życie grzeszne. Ewangelia Łukasza 7,37 prowadziła w mieście życie grzeszne, czyli wszyscy o niej wiedzieli. Nie było tam tajemnic. Musieli znać jej grzechy. Nie było to ukryte. Była znana z grzechów. Pogubiła się w historii swojego życia. Nie znamy jej imienia. Możemy odnaleźć siebie w jej życiu. Ona nic nie mówi w spotkaniu z Jezusem. Ani jednego słowa. Nic. Przychodzi od tyłu Pada do nóg Jezusa. Płacze, płacze. Obmywa łzami nogi. Wyciera włosami. Czyli dużo było tych łez. I namaszcza te stopy święte olejkiem. Nic nie mówi ani jednego słowa. Ona przychodzi do Jezusa. Mało mówi, ale wiele robi. Po pierwsze, przychodzi do Jezusa, do konfesjonału. To jest jej spowiedź. Leją się łzy. Nie można było wtedy dotykać się człowieka grzesznego, a ona łamie tą blokadę. Dotyka Jezusa. Odważna, zdeterminowana, płacząca. Odczuwa ból duszy. Tak, bo grzechy ranią, grzechy nas niszczą. I ona przychodzi do Jezusa. Miała wyrzuty sumienia. Sumienie odzywa się w niej, sumienie odzywa się w nas. I ona uległa tym wyrzutom sumienia. Przychodzi i płacze. Bo Bóg mówi w sumieniu. Tego głosu nie można odepchnąć. Tak było w jej życiu. Może usłyszała o Jezusie, że kocha, przebacza, uzdrawia. Przychodzi do Niego. Poddała się wyrzutom sumienia. Płacze, płacze. To jest modlitwa łez. Modlitwa łez płynących z serca, które żałuje. Serca, które jest skruszone. Judasz też miał wyrzuty sumienia. Ale nie przyszedł do Jezusa. On też miał wyrzuty. On mówi, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Widzisz, on, on czuł, że zgrzeszył. Był świadomy grzechu. Odczuł ból grzechu. Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną, ale nie przyszedł do Jezusa. Ta kobieta, która prowadziła życie grzeszne, odczuła moc grzechu i jak grzech ją niszczy rani, odczuła wyrzuty sumienia i przychodzi do Jezusa po ratunek. Sumienie ją ruszyło. Sumienie 35 razy w Piśmie Świętym. Paweł Apostoł mówi, że ma być dobre, czyste, uległe Bogu. Wtedy to sumienie dobrze ocenia, wartościuje. Ale mówi Paweł Apostoł: Może być sumienie zbrukane, nieczyste, fałszywe, zakłamane. Dlatego. O sumienie trzeba dbać. Idź za głosem sumienia, jak ta kobieta. Nie zagłuszaj sumienia, nie opieraj się jemu. Bóg będzie mówić do ciebie także przez głos sumienia. Ta kobieta wstydzi się grzechów. Tak, grzechów mamy się wstydzić. Ona żałuje. Leje łzy żal. Łzy modlitwy, jak Piotr, który na dziedzicu arcykapłana płacze, płacze, gorzko zapłakał, mówi słowo. Ta kobieta staje w takiej gołej prawdzie. Ona się nie tłumaczy, nie broni. Ona po prostu płacze przed Jezusem. I modli się tymi łzami. I tak wyraża skruchę. Tak wyraża żal. A olejek, który wylewa na stopy Jezusa, to symbol jej starego życia. Pozbywa się tego starego życia. Tych pachnideł, perfumów. Ona z tym kończy. Ona zaczyna nowe życie. Chociaż nic nie mówi, ale tylko we łzach wylewa swoje serce. We łzach duchem prosi Jezusa o przemianę. We łzach postanawia poprawę. To jest jej spowiedź. Jezus ją odbudowuje. Bo widzi, uważaj. Bo widzi, postawę i jej serca. To jest najważniejsze. Ona nic, tak naprawdę nie ukrywa. Z tymi łzami wylewa wszystko. Upokorzona, skruszona, roztarta na proszek. Całuje stopy Jezusa. Jezus jej przebacza, bo widzi, że jest szczera, prawdziwa, uległa, podporządkowana, ze skruszonym na pył, na proszek serca. Tam nie było rutyny, u niej pewności siebie. Ona jest totalnie uniżona, leży na ziemi przed Jezusem i płacze do stóp. Jezus przebacza, bo widzi jej serce, które kocha i żałuje. Dlatego mówi odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Łukasza 7:47. Liczne grzechy ponieważ bardzo umiłowała. Ona uczy nas, ta anonimowa kobieta, postawy serca, w spowiedzi świętej. szczera jest, skruszona, pokorna, żałuje, uniżona, miłuje i wierzy Jezusowi. Z takim sercem przychodzi. A Pani odpowiada tylko jedno zdanie. Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Tekst grecki ma Twoja wiara Cię uratowała. Uratowana. Widzisz? Uratowana. Przez postawę serca. Naszlawuj tą kobietę w nawracaniu się w postawie jej serca. Jak przychodzić do Pana? I druga kobieta, której też imienia nie znamy. W kolejnej Ewangelii Marka w piątym rozdziale 33. Widzimy kobietę cierpiącą, która wyznaje Jezusowi wszystko, całe swoje życie. Odbywa też spowiedź życia. Jak niektórzy z Was przeżyli taką spowiedź generalną, i niektórzy się tu umawiali ze mną na dwie, trzy, cztery. Niektórzy na pięć godzin. Tak, ta kobieta z Ewangelii Marka właśnie tak zrobiła. Ona przyszła też, zalękniona, drżąca, upadła przed nim na kolana. I wyznała mu całą prawdę. Marka 5:33 wyznałem Mu całą prawdę. To jest istota spowiedzi. Nic nie ukrywam. Nic nie zostawiam dla siebie. Całkowita szczerość. Mówię wszystko do bólu Jezusowi w spowiedzi w konfesjonale. Mówię wszystko Jemu w modlitwie, bo on i tak wszystko wie Chodzi o to, żebyś Ty stanęła w prawdzie. Żebyś Ty przyznał się do tego grzechu przed sobą i przed Kościołem. Przed kapłanem. Jezus i tak wszystko wie. Zna każdą myśl, drgnienie serca, każde uczucie, każde wspomnienie. ani tak wszystko wie. Kobieta przychodzi i wyznaje Całą prawdę podkreśla święty Marek. I to jest klucz. To jest klucz do pojednania z Bogiem, do prawdziwej spowiedzi, do otrzymania łaski, odnowienia łaski w Tobie, do prawdziwego przebaczenia i przyjęcia miłosierdzia. To jest początek. Całkowita szczerość wyznanie wszystkiego także wyznanie pokus które masz ataków złego ducha jeśli nie ma całkowitej szczerości całkowitego wyznania prawdy jeśli są zatajane grzechy ukrywane jeśli spowiedź jest nieszczera jeśli jesteś nieszczery, nieszczera, to nie ma jedności z Bogiem. To jest przeszkoda do uzdrowienia, do uwolnienia. To jest przeszkoda do przyjęcia błogosławieństwa. Nieszczera spowiedź. Zatajane, ukrywane grzechy, przemilczane. Dlatego Pan chce, byśmy tak jak ta kobieta, wyznali całą prawdę. Co to jest wyznanie? To jest wypowiedź. To trzeba powiedzieć. Tak, aby ksiądz zrozumiał. Aby ksiądz usłyszał dobrze. I ja czasem mówię tak. Głośniej, bo nie słyszę. Ksiądz musi dobrze zrozumieć. Dobrze usłyszeć. Dlatego... Nie ściszaj głosu, ale głośno, że wszystko wybrzmiało w Twoich uszach i w uszach księdza. Zrozumiane, całkowicie szczerze, jasno, o grzechach mówi się jasno, klarownie, bez owijania w bawełnę, bez wybielania, bez tłumaczenia się, przed księcem, bo chciałabym tak dobrze wypaść. A jeszcze co gorsze, może znam tego księdza. Chciałabym wypaść przed Nim dobrze. I zapominasz i już diabeł cię ma, że nie spowiadasz się księdzu tylko Jezusowi. Jezus Cię słyszy, Jezus Cię widzi, Jezus przyjmuje tą spowiedź w osobie kapłana, więc nie myśl nigdy o księdzu, czy go znasz, czy go nie znasz, ale dobrze, wyraźnie, klarownie, jasno wszystkie grzechy bez wybielania całkowicie do bólu szczerze, by zdemaskować całą prawdę obnażyć się przed Bogiem. Jeśli jest inaczej, spowiedź jest nieważna. Jeśli są grzechy zatajane, ukrywane, nieszczerze, spowiedź nieważna. Dlatego też wyznawaj wszystko. Pamiętaj, że nie Ty decydujesz, co jest grzechem, tylko nauka Jezusa przekazywana przez Kościół, przekazywana w odniesieniu do całego Twojego życia. Nauka Jezusa przekazywana przez Kościół w odniesieniu do całego Twojego życia, wszystkich szczegółów Twojego życia, najmniejszych drobiazgów. Nauka Jezusa o tym wszystkim. O, określa, co jest grzechem, a co nie. Bo Jezus chce całe Twoje życie było święte. Dlatego tak ważne jest pokorne przyjęcie nauki Jezusa w odniesieniu do całego mojego życia, osobistego, małżeńskiego, rodzinnego i posłuszne podporządkowanie Jezusowi. Trzecia kobieta, którą przedstawia Ewangelia Jana spowiadała się bardzo długo. To była wydłużona rozmowa. Jezus obierał ją tak w cudzysłowie jak cebulę. Stopniowo, powoli dialog prowadził. Spowiadał i spowiadał a ona odpowiadała na pytania także to jest ważne kiedy ksiądz o coś zapyta kiedy ksiądz chce się ciebie dopytać tak Jezus pytał Samarytankę czwarty rozdział Ewangelii Jana także nie znamy jej imienia miała pragnienie Boga była religijna Znała trochę Pismo Święte. Trochę się modliła. Gdy spotyka Jezusa, ma pragnienie życia duchowego. Mówi do Pana, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. Miała pragnienie. Jana 4,15 Ale Jezus, zanim jej da tej wody, Jezus ją sprawdza. Jezus ją sprawdza. Sprawdza, czy jest szczera. Czy chce zerwać z grzechem. Czy przyjmie prawdę. Czy stanie w prawdzie zupełnie przed Bogiem sprawdza ją i czeka, jak ona zdecyduje. I to jest bardzo ważny moment i nauka dla nas. Dla wszystkich, którzy będą słuchać gdziekolwiek później tej konferencji. Wielu ludzi dziś ma pragnienie Boga. Tak jak samarytanka. Chcą się modlić, chcą czytać słowo, chcą iść za Panem. Daj mi tej wody tak, tak, tak, ale chcą coś zostawić dla siebie. Chcą coś ukryć. Zachować pewne grzechy. Może je polubili, przyzwyczaili się do nich, bo tak nauczył ich świat. Jezus sprawdza serce samarytanki, która żyje w grzesznym związku. I pytają, idź, idź, zawołaj swojego męża i wróć do mnie. Dotyka najgłębszej rany, bo grzech boli, ale dotyka tej rany jak lekarz, który musi tam dotknąć, by tą ranę wyczyścić głęboko jak dentysta właśnie jesteś wśród nas i pyta i pyta idź przyprowadź zawołaj swojego męża Sprawdzaj ją czy będzie szczera czy zerwie szczerze z grzechem to jest konfrontacja i czeka na reakcję ona się zastanawia, co ma powiedzieć. Czy ma go przyprowadzić i udawać? Bo wie, że to nie jest jej mąż, że to jest grzeszny związek, ale mówi po namyśle prawdę. Nie mam męża. Jana 4:17. Jezus mówi, dobrze powiedziałaś. Bo ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. I podkreśla Jezus. Patrz. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Tego oczekiwał Jezus, że będzie szczera. Że stanie w prawdzie. Nie ukrywała jej. I o to chodzi, byś w spowiedzi świętej wyznał wszystko, zgodnie z prawdą. Wyznaj szczerze, by Jezus mógł uzdrowić każdą ranę. Dlaczego? Bo jeśli nie wyznasz wszystkich grzechów, ran, skłonności do grzechów, nawyków, tendencji, nałogów, Jezus nie będzie mógł tego pozdrawiać. Nie będzie mógł tego przebaczyć to pozostanie dalej w tobie. Jak u chorego choroba, o której nie powiesz lekarzowi. Jeśli ukryjesz to dalej, ten grzech będzie w tobie i będzie cię niszczyć. Jest taka znana anegdota, że chory przyszedł do lekarza, miał chorą prawą nogę, przyszedł do lekarza, miał chorą prawą ale pokazał lewą. A tą chorą dalej okrywał i o niej nic nie powiedział. Wyszedł z powrotem od lekarza, ale noga chora, pozostała chora. Widzisz? Dlatego tak ważna jest szczerość. Całkowita szczerość. Stawanie w prawdzie. Jeśli nie wyznasz wszystkich grzechów, Jezus nie będzie mógł Ci ich odpuścić. Jak choroba pozostaną dalej w Tobie. Jest tylko jeden grze, którego Jezus nie może Ci wybaczyć. To właśnie ten, który ukryjesz. Ukryjesz i nie wyznasz. Oczywiście reszta spowiedzi jest nieważna. A więc wszystkie grzechy. Odkryj na światło Jezusa. Jezus mówi do nas Jana 8.32. 32 Poznacie prawdę, a prawda nas wyzwoli. Jakie wnioski wynikają z tych trzech spotkań z Jezusem? Te trzy kobiety anonimowe, które wszystkie wyznały całą prawdę, stanęły w prawdzie. Mamy przeciwnika, Boga i Kościoła. Jezus nazywa go Jana 8:44 Ojcem Kłamstwa, który zwodzi całą ludzkość. Mówi tak, od początku był zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Jesteśmy dziś wszyscy zalewani różnymi formami kłamstwa, oszustwa. On rozlewa, rozsypuje zabawki fałszu, by zafałszować rzeczywistość, by człowiek już nie odróżniał co jest dobre, a co złe, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo, odciąga nas od prawdy. O Bogu, o nas samych, o świecie, o Kościele. Po co? Abyśmy żyli w zafałszowanej rzeczywistości. Byśmy nie patrzyli na siebie przez prawdę Bożego Słowa. I człowiek współczesny jest podobny do takiego człowieka w hipnozie. Jakby pod wpływem alkoholu, niby żyje, ale nie do końca. Niby kontaktuje, ale nie do końca. Jest w sieci różnych kłamstw. Oszustw. Bo tylko Jezus może dać wyzwolenie. Jezus może nas z tych kłamstw, oszustw oswobodzić. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Mówi Ewangelia Jana 8,32. A kto jest prawdą? To właśnie Jezus jest prawdą. Mówi sam o sobie. Jana 14,6: Ja jestem drogą, prawdą i życiem jeśli chcę poznawać prawdę o sobie, o moim życiu, o świecie, o rodzinie, o Kościele, konieczne jest przyjdź do Jezusa. Zakorzeniaj się w Jezusie. Wszystko pod porządku Jezusowi, by prawda Jezusa przekazywana w Kościele zwyciężyła wszystkie kłamstwa. Tylko On Jeden jedyny mówi prawdę. I on zawsze będzie mówić prawdę. Nigdy nas nie ukochanie. On jeden, jedyny, zawsze i wszędzie mówi prawdę. Jana 8,45. Ja mówię prawdę. Jezus Tobie zawsze prawdę powie, bo Cię kocha. Dla Twojego szczęścia. Co zrobić, żeby ją poznać? Mówi Pan też w Ewangelii Jana 7, 7, 17, 17. Twoje słowo jest prawdą. Czyli czytaj Pismo święte w kręgu biblijnym, w domu modlitwy, czytaj w swoim namiocie spotkania, czytaj i słuchaj, bo jego słowo jest prawdą. On cię nie zawiedzie, nie oszuka, nie okłamie. On zawsze będzie mówić prawdę na kartach swojego słowa. Czytaj, bierz i czytaj, bierz i słuchaj, jak powiedział Pan. Twoje słowo jest prawdą. I ono doprowadzi Cię do całej prawdy. Co więcej, wzywaj Ducha Świętego. Jezus powiedział o Nim kilka razy, nazywając Go Duchem Prawdy. Wzywaj Ducha Świętego. To jest duch prawdy. Jana 16,13 mówi Jezus, duch prawdy doprowadzi Was do całej prawdy. Zachęcam Ciebie też. Wzywaj Ducha Świętego, zapraszaj Mu nieustannie, by obnażył wszystkie kłamstwa fałszy, w których żyjemy które przykleiły się do nas w historii życia, wpłynęły na nasz sposób myślenia i działania. To Duch Święty ma tą moc, by zdemaskować wszelkie kłamstwo i fałsz. Zdarza się, że czasami latami nie spowiadamy się z pewnych grzechów, bo nigdy nie doczytaliśmy o tym w Ewangelii, że to jest grzech. Bo nigdy nie modliliśmy się o poznanie grzechów i przez to żyliśmy w grzechu. Ale gdy będziesz czytać Ewangelię i słuchać nauki Jezusa, którą przekazuje Kościół i wzywać Ducha Prawdy, by doprowadził Cię do całej prawdy, poznasz wszystko. Aby odrzucić wszelkie kłamstwo. Bo grzech każdy jest kłamstwem. I Duch Święty doprowadzić do całej prawdy. Będziemy teraz modlić się do Pana Jezusa, aby uwolnił nas od kłamstwa o nas samych o naszym życiu, aby uwolnił nasze życie od kłamstwa, tam, gdzie daliśmy się zwieść. Będziemy modlić się teraz śpiewając, śpiewając, śpiewając, grając, uwielbiając. Będziemy modlić się wspólnie o uwolnienie od kłamstwa, fałszu, od nieszczerości, abyśmy przyjęli prawdę, Bożego Słowa, Prawdy Jezusa, byśmy zjednoczyli się w prawdzie i ta prawda by jednoczyła małżeństwo, rodzinę, relacje, by była podstawą dialogu, miłości i jedności naszych serc postawnych. Wzywajmy Ducha Świętego tą pieśnią, wzywajmy Go we wspólnocie. Przyjdź do mnie i pokaż mi raz Nie bój się, nie lękaj się. Nie bój się, przyjdź do mnie. Ja jestem Twój Bóg, Twój Pan, Twój Zbawca. Nie bój się. Nie bój się, nie lękaj się. Przyjdź do mnie, i mnie, Twój smarca, nie... na Ciebie myślę o Tobie. w, w moim sercu. Jezu, I nie chcę być okłamywany. Nie chcę żyć w kłamstwie. Fałsz. Wyrzekam się dziś. Wszakiego kłamstwa diabła. Wiele razy mnie okłamywał. Fałszował rzeczywistość. Prowadził na drugi kłamstwo. Wyrzekam się Jezusa, Szatana, każdego Jego kłamstwa o mnie, o moim powołaniu, o stylu, w jakim mam żyć, o sposobie mojego życia, obyczaja, moralności. Wyrzekam się kłamstwa diabła, który mnie często zwodził. Wyrzekam się Jezus. Wyrzekam się, Jezus. Wyrzekam się Jego podszeptów, Jego ataków. Przepraszam, że ulegałem. Dawałem się złożyć. I przyjmowałem te kłamstwa za prawdę. I wmawiałem nawet sobie, że to jest prawda, że to jest dobre. Że tak wszyscy dziś żyją. Że taka jest moda, że tak żyje świat. Przepraszam Cię, Jezu, że szedłem za kłamstwem. Przepraszam Cię, że przymykałem oko, że pobłażałem, że rozwadniałem Ewangelię. Przepraszam Cię, Jezu, wyrzekam się kłamstwem. Odrzucam je. Odcinam się od kłamstwa złego ducha. O życiu małżeńskim, rodzinie o sposobie wychowywania dzieci. Wyrzekam się kłamstwa, jak mam się ubierać, jak mam spędzać wolny czas, jak mam się zachowywać, jak mam mówić tych wszystkich chwil, momentów, w których byłem okłamywany. Przez złego ducha wyrzekam się tego, zrywam z tego, odcinam się od tych kłamstw które także o mnie sam były wypowiadane. Wyrzekam się jest. Nie chcę żyć w kłamstwie. Nie chcę iść za kłamstwem. Wyrzekam się każdego oszustwa. Każdej pułapki złego i stając w Twojej obecności. teraz pas prawdy, który jest częścią Bożej zbroi. Pas prawdy, który podtrzymuje wojownika. Pas prawdy, który będzie mnie przepasał, otaczał dzień i noc, bo chcę żyć w prawdzie. Chcę iść za Pana, chcę prawdę, Słowa Bożego poznawać i ją ogłaszać, tylko nią się kierować w codzienności mojego życia, w obyczajach, w moralności, w sposobie mówienia i działania, odczuwania, reagowania we wszystkich wymiarach mojego życia. Przyoblakał w imię Jezusa pas prawdy. Aby prawda Jezusa oblakała mnie, podtrzymywała. Trzymała mnie zawsze w pionie. I ilekroć przyjdzie pokusy, co zrobić, jak żyć, co wybrać, Będę wracać do prawdy Bożego Słowa. Do ducha prawdy, który doprowadzi mnie do całej prawdy. Ja chcę Jezu umiłować Twoją prawdę. W niej żyć i opoznawać. Bo Ty mówisz zawsze prawdę. I wtedy będę szczęśliwy, wtedy będę szczęśliwy, gdy w tej prawdzie Bożej będę żyć. Zapieczętym jest nas i tą modlitwę do pragnienia nasze serca. Przyjdź do mnie suszę Twą każdą sen. Przy... Bóg, twój pan, twój sprawca, nie bój się, nie lękaj się. Nie bój się, przyjdź do mnie, ja jestem... Bój się. Nie bój się, przyjdź do mnie, ja jestem Twój Bóg, Twój Pan, Twój Zbawca. Nie bój się, nie lękaj się. Nie bój się, przyjdź do mnie, ja jestem Twój Bóg, Twój Pan, Twój bardzo nie Uzdrawia teraz pewnego mężczyznę ze wspomnień z dzieciństwa, kiedy był, kiedy był odrzucany. Jezus to leczy teraz, dotyka Jego umysłu, Jego serca od początku, od poczęcia. Święta dla tych, którzy pragną jeszcze ją przyjąć. Także zachęcam do przyjęcia Komunii Święty. Pozostawmy na miejscach. Przyjąć dar takiej modlitwy z założeniem rąk będzie można podejść. Chciałbym tak. kilka słów takiego małego wprowadzenia powiedzieć. Będziecie ustawiać się tutaj chętni przez środek. Na główną bardzo proszę o to. Robert będzie tutaj po porządkowym. Będzie kolejności kierować do księży i świeckich, którzy tutaj z przodu będą posługiwać. Ksiądz Probosz, ja, ksiądz Paweł. Jeszcze także poproszę Elę z Piotrem do posługiwania modlitwą stawienniczą. I ważne jest, owy oczekujący, by nie myśleć o tym, do kogo wypadnie mi kolejka? Czy do tego księdza, czy do tego księdza? Tu nie ma księdza, tylko jest Pan Jezus. Tak samo działa przez każdego księdza. To nie ma znaczenia. Czy wypadnie kolejka do Elis z Piotrem? Przechodzimy po taką modlitwę wstawienniczą, kochani, z nastawieniem, że przychodzę do Pana Jezusa. Ja przychodzę do Pana Jezusa by otworzyć Jemu swe serce, zaprosić do swego życia. Widzę czasami, jak osoby podchodzą do takiej modlitwy, bardzo spięte. Ktoś idzie, trzyma ręce zaciśnięte, boi się cały się, czy jeszcze torebkę do tego i siatkę w drugiej ręce. I tak, <grym> słuchajcie, tak nie, nie, nie o to chodzi. To spotkanie z Bogiem. Czyli musi być pokój serca. Przychodzę przyjąć modlitwę, pokój serca, otwartość, zaufanie. Twoje serce się otwiera na Boga. Przychodzisz do Jezusa. Więc nie bój się niczego. Nic ci nie grozi. Najważniejsze, by twoje serce było otwarte. Otwarte, czyste, gotowe przyjąć Bożą łaskę i czy będę coś czuł, czy nie będę nic czuł, Pan Jezus przychodzi. Najważniejsze, że Twoje serce jest otwarte, Twoje serce kocha, Twoje serce wierzy. I czy ja coś czuję, że mnie Pan Jezus przytula, czy nic nie czuję, Pan Jezus przychodzi. Więc nie oczekuję niczego. Serce otwieram. Serce kocham. Przyjdź do mnie, jest. A jeden będzie czuł gorąco jakieś, inny będzie czuł radość. Ktoś inny będzie płakał. pozna grzechy. Ktoś inny będzie miał spoczynek w Duchu Świętym. To nie ma znaczenia. To są objawy, które przychodzą i odchodzą. Najważniejsze, że Ty serce i Ty wierzysz i przychodzisz do Pana Jezusa, a potem wracasz do ławki i dalej wierzysz i dziękujesz więc niech Twoje serce będzie takie wolne otwarte czyste Jezu przyjdź do mnie tak samo gdy ktoś pozostanie w ławce niech się tak samo modli Panie Jezus przychodzi Również do tych, którzy zostaną w ławce. I wy, którzy pozostaniecie w ławce, módlcie się za wszystkich, za kapłanów, za tych, którzy posługują. Za słowo będzie prowadzić modlitwę, uwielbienia, chwały. Jeśli będzie słowo poznania, to będzie przekazywać słowo poznania, co Pan Jezus robi, co Pan Jezus mówi. To nie są pobożne rozważania, tylko wtedy Pan daje pewne światło. Więc zachęcam Was do wspólnej modlitwy. Poproszę Elę, Piotra, księdza Pawła, a najpierw księdza promoszcza, by nad nami wszystkimi się chwilę pomodlił posługującymi i potem będziemy już w zespołach posługiwać. abyś przeklinała to swoje dziecko. Jezus wzywa, abyś przyznała się do tego grzechu, że dziecko, które miałaś w łonie, nie było chciane przez Ciebie. Jezus stawia Cię w prawdzie i prosi, abyś to wyznała i leczy. Leczy tę sytuację, leczy te relacje z tym dzieckiem, które teraz jest już dorosły. Pamiętam o sobie samej, o swojej rodzinie. Jezus teraz dotyka tą kobietę, uwalnia ją od tych iluzji i kłamstw. lęk, wszelki strach. Jezus mówi, nie lękaj się. Odczuć strach, który Cię paraliżuje i pozwala Ci normalnie żyć. Normalnie się cieszyć życiem. Nie lekajcie się. leczy te miejsca, które są właśnie poddane tym, tym boszkowi, zdrawia i wlewa pokój, porządkuje. Nieustannie się troszczy, nieustannie się zamartwia i widzi czarno swoje życie. Jezus dotyka mi, uzdrawia tą i uzdrawia tę kobietę. Prosi, aby zauważyła też błogosławieństwo i to, że wiele w życiu jej się udało. Wiele Jezus uzdrowił przez wiele rzeczy przeprowadził. Zauważ to. I wzywaj też wspomnienia, kiedy Bóg chciał... to żyć dla drugiego, dla drugiego człowieka. z odpornością organizmu. To rzadkie schorzenie Jezus dotyka, a właściwie dotyka jej przeszłości, bo ta choroba wiąże się z jej dzieciństwem, z jej czasem w łonie, czasem prenatalnym. Kiedy była odrzucona przez swoich rodziców, Jezus uzdrawia tę tę sferę właśnie miłości, zraniony starszą, która żyje w lęku przez śmierć. Ten lęk ją tak paraliżuje, że nie potrafi normalnie żyć. Jezus mówi, zaufaj mi. Jestem Twój, jestem Twój, jestem Twoim zbawicielem. Zabieram Ci ten lęk. Ty masz żyć. Ty masz żyć. Nie zwracaj uwagi na szczegóły. W moich oczach jesteś piękna, jesteś królewną. Znam Twoją sytuację i kocham Cię. Jestem kochany.